Książki i filmy, gry i komiks, klasyka, klasyka i nowość, hit, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co, co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com hmm. na ja wizjonernym Jest sobota, 23 marca 2019 roku. Słuchacie właśnie 230 nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witam się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Dziś chciałbym omówić dla Was publikację Zawki, kolejną publikację Zawki u nas na Nekropolitanie, tym razem pod tytułem Wąż. O autorce, o Zawce, czy też tak właściwie Katarzynie Zawadce opowiadałem wam już kilka miesięcy temu przy okazji recenzji Głodnego Jasia i Żarłocznej Małgosi. Był to komiks Katarzyny, omówiłem go 29 grudnia ubiegłego roku. Był to 218 nawiedzony podcast, jeśli się nie mylę. No Tym odcinkiem domknęliśmy rok 2018. I wtedy też zapowiedziałem wam, że Jestem tak zadowolony, po lekturze, że byłem tak zadowolony po lekturze Głodnego Jasia i Żegłocznej Małgosi, że chciałbym poznać też inne dzieła, zwłaszcza te jakoś tak szerzej dostępne Katarzyny Zawadki i że sięgnę w 2019 roku po Węża. Tak też się stało. Kupiłem go jakiś czas temu już z kilkoma innymi, mniej znanymi polskimi komiksami, czy też po prostu publikacjami ilustrowanymi. Zaraz do tego wrócę. W każdym razie, tymi pozostałymi tytułami zajmiemy się w osobnych audycjach, a dzisiaj skupimy się na tym konkretnym albumie. I już teraz mam problemy z tym, jak o nim mówić, bo wiecie, teoretycznie wąż zawki jest obecny w katalogach komiksów, w księgarniach komiksowych i tak dalej, ale w gruncie rzeczy. No, to nie jest komik sensu stricte, a bardziej ilustrowana baśń. Mamy tutaj, ja wezmę tę publikację w dłoń. Mamy obrazki na całą prawie stronę, i gdzieś tam na górze czy na dole fragment po prostu czarnego tekstu na białym tle. I tak to wygląda. Nie mamy dymków, nie mamy podziału na kadry, tylko duże ilustracje i taka zwykła narracja rodem z baśni tę właśnie publikację wydała u nas Centrala, wydawnictwo Centrala. I ja w tym poprzednim nagraniu troszkę narzekałem na słabą dystrybucję tego typu rzeczy, czy może nie tyle narzekałem, co sugerowałem, że mało osób wie o tych komiksach, czy o tych, właśnie, ilustrowanych baśniach, bo po prostu trochę ciężko je dostać. Wydaje mi się, że sytuacja się zmienia z biegiem czasu, i taki wąż, na przykład, jest dostępny w 28 księgarniach internetowych, więc już jest no powszechnie dostępny i można go wyrwać w sieci za niecałe 20 zł. Więc ta cena też jest w miarę przystępna. Ta publikacja ma bodajże 42 strony, czy coś takiego. No to jest, myślę, taka akceptowalna cena. To ponownie jest adaptacja baśni, tym razem włoskiej i tym razem chyba bez znaczącej ingerencji autorki w wydźwięk całości, znaczy może inaczej. Głodny, jaś i Żarłoczna, Małgosia to była aktualizacja, re reinterpretacja tej pierwotnej baśni, a tutaj Zawka troszkę manipuluje odbiorcą przez to, jak ilustruje utwór, ale wydaje mi się że jest wierna temu oryginałowi, tak, nieszczególnie współcześnia tutaj cokolwiek, ja nie znam tej oryginalnej bajki, więc tak trochę błądzę we mgle, teraz mówiąc o tym wszystkim, ale wydaje mi się, że autorka względnie trzyma się oryginału i jedynie przez to, jak ilustruje ten oryginał i na czym skupiają się te ilustracje, wpływa na nasz odbiór całości. O czym opowiada ta baśnie? Otóż plantator fig miał trzy córki i gdy pracował w sadzie, to właśnie to potomstwo przenosiło mu jedzenie. Na zmianę, tak? Raz najstarsza córka, raz średnia, raz najmłodsza. I pewnego tygodnia w lesie pojawił się leśny wąż, ten tytułowy. Wąż, który spłoszył dwie starsze córki i dopiero trzeciego dnia ta najmłodsza zdołała jakoś się z nim zaprzyjaźnić, nakarmiła go, zabrała ze sobą do domu, kryła go w swoim pokoju i dbała o niego, aż ten urósł do takich rozmiarów, że musiał opuścić jej dom. Na pożegnanie wąż obdarzył ją trzema darami. Darem śmiechu diamentami, płaczu rubinami, i umiejętnością zarybiania wszelkich wód, o ile tylko nasza bohaterka włoży w nie swoje ręce. I Te cudowne zdolności w pewnym momencie wyszły na jaw i wówczas starsze córki zrobiły się potwornie zazdrosne, zawistne i zaczęły się znęcać nad młodszą siostrą, aż w końcu zamknęły ją w komórce na obrzeżach miasta no ale na tym właśnie ciąg nieprzyjemnych wydarzeń się nie zakończył, ja nie będę streszczać całości oczywiście, ale jak to w bajkach bywa, w historii pojawia się w pewnym momencie książę, pojawi się też pasterz, będziemy obserwować walkę o bycie księżniczką, walkę okraszoną odpowiednią dawką przemocy i magii, jedna z postaci zostanie brutalnie okaleczona, ktoś spłonie na stosie, ktoś inny urodzi skorpiona, no ot takie tam baśniowe sprawy. Hmm... Baśniowe sprawy. Tak, jest to bajka, ale absolutnie nie skierowana do młodszego odbiorcy, zwłaszcza w tej konkretnej oprawie graficznej, bo jak słyszycie, Zawka po raz kolejny postanawia zaszokować czytelnika. Tym razem nie reinterpretuje, nie uaktualnia znaczeń, a jedynie adaptuje klasyczną historię, no właśnie, nawet nie tyle na medium komiksu, co po prostu ilustruje ją, Akcentując pewne elementy dość istotnie. I z tego względu. No właśnie w pierwszej chwili przeżyłem leciutki zawód, nie, bo wąż nie pogrywa sobie z czytelnikiem, jego oczekiwaniami, nie stanowi zabawy z kategorii, co by było gdyby, tak? Opowiedzmy tę baśń jakoś inaczej, na nowo, nie jest intelektualnym wyzwaniem, ale mimo wszystko jest niegeneryczny. Tak? Przez swoją orientalność pozostaje komiksem, komiksem no publikacją ciekawą, wartościową, i czyta się całość przyjemnie i z dużym zaangażowaniem zwyczajnie, bo Zawka daje nam wgląd nie tylko w mało znaną baśń, ale i ukazuje tę brutalną opowieść przez pryzmat tych swoich specyficznych rysunków. A te od czasów Głodnego Jasia i Żagłocznej Małgosi się nie zmieniły i tu i tu pasują doskonale do tych historii. W tamtym podcaście ja cytowałem fragment recenzji Sebastiana Hosińskiego, który w tekście napisanym dla portalu Esencja nazwał kreskę Zawki rebeliansko-anarchistyczną i to jest cały czas aktualne. W pełni się z tym zgadzam, bo Cały świat został narysowany w sposób surowy, uproszczony, ale zarazem zdeformowany. Bardzo świadomie zdeformowany z jednej strony. To wszystko przypomina rysunki z książek dla dzieci z lat 90. z tych takich polskich ilustracji czy rosyjskich ilustracji, ilustracji polskich rosyjskich artystów, a z drugiej strony przypomina jakieś narkotyczne wizje rodem z typowego bad typu z naciskiem na słówko bed, Mamy jaskrawe, pastelowe kolory, które tylko potęgują to uczucie i tak jak w tym poprzednim albumie dominowały żółcie, pomarańcze, tak teraz są to intensywne róże i błękity. I wiecie, róż i błękit mają konkretne konotacje w naszej tutaj europejskiej kulturze, czy w ogóle zachodniej kulturze. W komiksie one są od nich oderwane i po prostu tworzą szalony, nieszablonowy, nieprzewidywalny, nierzeczywisty i po prostu przerażający świat. Zresztą autorka i wydawnictwo wcale się z tym nie kryją. Także wąż jest publikacją raczej dla dorosłych, dla czytelników, że to nie jest bajka dla dzieci, to nie jest nie wiem, opowiastka, opowieść na dobranoc. Okładkę już samą mhm. zdobi jakby to ująć teraz, no, brzydka, humanoidalna istota z czarnym irokezem, ujeżdżająca też obrzydliwego różowego węża węża, który budzi, myślę, dość jednoznaczne faliczne skojarzenia. I, no, właśnie tak, jak ta okładka tak wyglądają też ilustracje w środku. Co do jeszcze tej wartości dodanej, to podoba mi się, że Zawka postawiła na te klimaty brutalne, ale to jest za mało powiedziane. Chodzi mi o to, że autorka Katarzyna Zawadka unika generyczności i koncentruje się na ukazaniu tego, co wyparte, tego, co w bajkach jest na ogół ukryte, przemilczane pominięte, gdzieś tam yy, wiemy, że coś może się wydarzyło, ale to wiemy z tego, co wyczytaliśmy między wierszami, gdzieś między stronami, między wydarzeniami, wiecie, to takie rzeczy są często opuszczane yy, w bajkach, a tutaj to stanowi klucz, to stanowi meritum całej tej publikacji. Zawka lubuje się w obrazowaniu skrajności i rzeczy zwyczajnie brzydkich czy też niegodnych, niegodziwych, złych, tak. Ona tutaj ilustruje zło jego różne oblicza. Mamy w miarę pokaźne grono bohaterów jak na tak krótką opowieść i Ciężko tutaj mówić o bohaterach jednoznacznie pozytywnych. Wiecie, w baśniach mamy często podział tak sztywny na dobro i zło, czarne i białe, a tutaj no, teoretycznie mamy dwie postacie, które wywodzą się z tego archetypu postaci pozytywnych, ale jednak w tym konkretnym świecie przedstawionym no, nie są krystalicznie białe, a nawet jeżeli ciężko im coś zarzucić na pierwszy rzut oka, to mamy pewne podejrzenia, że mogli mieć swój interes w tym czy w innym działaniu. Zresztą nasza główna bohaterka, ta najmłodsza córka, czy najmłodsza siostra, jest zwyczajnie brzydka, jest, <grywa> wygląda okropnie i też w porównaniu ze swoimi siostrami wygląda okropnie, więc taka postać w roli księżniczki też yy, narzuca zupełnie inne podejście do tej opowieści, a do tego to wszystko jest tutaj czuć świadomość działania Zawki. Tak Wiemy, że czyni to wszystko świadomie i dzięki temu efekt końcowy jest zarówno szokujący, jak i zadowalający. Myślę, że mimo wszystko na start bardziej bym polecił głodnego Jasia i żarłoczną Małgosię, bo tamten komiks jest bardziej przystępny. Ale jeżeli komuś się spodoba, tamten album to warto sięgnąć i po ilustrowaną włoską baśnię po węża. No i ja będę sięgał też pewnie po kolejne rzeczy, zawki, bo no to zawsze jest jakaś tam ciekawostka, coś oryginalnego w tym naszym, na tym naszym przesyconym komiksami, opowieściami graficznymi i ilustrowanymi tworami rynku. No i to w sumie wszystko o mnie chyba już wyczerpałem temat. Wiadomo, no to nie jest rzecz dla każdego, ale mimo wszystko polecam i tym właśnie po prostu zakończę. Tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Już za tydzień kolejny nawiedzony podkaście. Cześć, cześć. Jestem Guy, a ty? Jennifer. Dokąd jedziesz? Necropolitan. Dział jakości. Trzecie piętro. A ty? A ja Radio Logistyka. Dwunaste. Hmm. Długo tkwisz w tej windzie? Tyle, co ty? Hmm. Nie jesteś zbyt kosmowna <śmiech> We here for day. Get me out of here, Happy fucking Valentine's Day